Postanowiłem, że dzisiaj podzielę się z wami moją niechęcią do producentów serialowych, którzy, nie wiem jak to robią, ale zawsze kiedy ja znajdę dla siebie jakiś fajny serial, który no jest w klimatach science fiction, to oni zawsze, ale to zawsze po sezonie, po dwóch sezonach, próbują go po prostu, to oni go po prostu na chama ucinają i usuwają za ramówki i zawsze nie wiem, nie wiem jak się skończy mój ulubiony serial, bo jest usunięty. Ale zanim zacznę moją krucjatę nienawiści, to podzielę się z Wami ciekawostką, którą ostatnio odkryłem, bo nie wiem czy wiecie, ale w 2003 roku powstał pilot serialu, który miał być spin-offem serialu MacGyver. Miało się to nazywać Młody MacGyver i miało być o jego bratanku i miało dziać się 23 lata później. Pilot tego serialu nigdy nie został wyemitowany i pomysł się nie przyjął i bardzo dobrze ponieważ tego pilota można sobie ściągnąć z internetu i szczerze przyznam, że jakościowo jest to naprawdę duża kupa i dobrze, że to się nigdy nie pokazało. Więc z młodym MacGyverem nie warto się zapoznawać, ale z serialami, o których teraz powiem, myślę, że warto, więc jeśli któregoś nie widzieliście, to polecam zajrzeć do linków pod podcastem i poczytać o nich, może was zainteresują, może ja was nimi zainteresuję, i może obejrzycie i znajdziecie tam coś dla siebie. Więc pierwszy raz spotkałem się z tym, że mój serial został usunięty z ramówki dość dawno, ponieważ może kojarzycie, na przełomie 2007 i 2008 w Ameryce panował strajk scenarzystów i wiele serialów w tym czasie po prostu nie miało emitowanych swoich odcinków, była dość długa przerwa i wiele seriali wtedy straciła na oglądalności, nie wszystkie się utrzymały w ramówce i taki też właśnie problem był z serialem Bionicumen, czyli po polsku nazywa się to agentką przyszłości. Serial był emitowany na stacji NBC, stacja NBC może nie wszyscy kojarzą, ale aktualnie emituje takie seriale jak The Office, Chuck, czy od stycznia nowy serial Superbohaterski The Cape. Bionicumen miało odcinków dokładnie 8, ponieważ scenarzyści przed strajkiem zdążyli napisać tylko 8 odcinków, a potem się obrazili i już więcej nic nie stworzyli. O czym opowiada ten serial? Serial opowiada o kobiecie, która miała narzeczonego i ten narzeczony pracował w pewnej firmie tajemniczej i pewnego dnia okazuje się, że ktoś stara się zabić tego narzeczonego, przy czym wjeżdża w główną bohaterkę Tirem. Główna bohaterka budzi się po chyba paru dniach w dziwnym łóżku, w dziwnym szpitalu. Okazuje się, że jest to firma, w której pracuje jej narzeczony i okazuje się, że jej narzeczony wymienił wszystkie uszkodzone części ciała podczas wypadku na bioniczne części ciała. Oczywiście, jak to w takich serialach bywa, wszystko jest wojskowym projektem, więc te bioniczne części ciała są super szybkie, super wytrzymałe i jeszcze super szybko się leczą. No i od teraz dziewczyna będzie musiała pomagać agencji, aczkolwiek z początku jest niechętna. Ale do czasu, ponieważ okazuje się, że zabić jej narzeczonego chciała, była bioniczna kobieta, która uciekła, ponieważ coś miała nie tak z głową. Więc uciekła i po kolei zaczęła sobie wymieniać wszystkie części ciała, które jeszcze bioniczne nie były, na bioniczne. Bo co się okazuje, nasza główna bohaterka bioniczną ma chyba tylko prawą rękę, oboje oczu, któreś ucho i chyba obie nogi, a główna zła ma bioniczne wszystko. Więc w tym momencie wygrywa z naszą bohaterką. Przy czym zaznaczyć trzeba, że główną złą czyli byłą bioniczną kobietę, gra znana z Battlestar Galactica Starbucks, czyli Katie Seckhoff, która to, nie dość, że świetnie wygląda, to jeszcze naprawdę udanie gra taką socjopatkę z krwi i kości. Więc pojedynek głównych bohaterek naprawdę zapowiadał się ciekawie. Niestety przez mm, strajk scenarzystów niezły serial już na wstępie został przekreślony. Podobną sytuację miał serial Heroes, który jest już serialem bardziej znanym. Ten jednak utrzymał się w ramówce po strajku scenarzystów, jednak po nakręceniu jeszcze jednego sezonu został urwany, ucięty, ponieważ już nie potrafili powrócić po tak długiej przerwie do stanu świetności z poprzednich sezonów i po prostu fabuła w pewnym momencie się ucina koniec, dalej nic nie ma. Co prawda jest tam ponoć jakieś zakończenie, ale nic nie wyjaśniające i tak naprawdę można by było dalej pociągnąć ten serial, niestety nie. A szkoda, bo Hiroshi to też naprawdę bardzo ciekawy i oryginalny serial. Teraz podobnym serialem jest No Ordinary Family, gdzie czteroosobowa rodzinka spada do amazońskiego lasu. Okazuje się, że nagle mają wszyscy supermoce, więc postanawiają ratować świat i bawić się w taką fantastyczną czwórkę. A potem się okazuje, że nie tylko oni mają te moce. Całe miasto jest wypełnione ludźmi z mocami. W ogóle co tam się nie dzieje. Więc naprawdę bardzo podobnych heroesów, ale to już też nie jest ta jakość. Więc jest mało serialów superbohaterskich ostatnimi czasy. Szkoda. Może właśnie ten... The Cape, który będzie właśnie emitowany od chyba 9 stycznia na NBC, będzie ciekawym projektem. Pożyjemy, zobaczymy. Drugi raz z usunięciem serialu z ramówki spotkałem się całkiem niedawno, ponieważ przy okazji serialu Dollhouse Josa Widona serial był emitowany całkiem niedawno. Występowała w nim Eliza Duszku, która jest jedną z moich ulubionych aktorek, dlatego też oglądałem. Serial opowiadał o pewnej tajemniczej agencji w centrum Ameryki, która to, jak Urban Legend mówiła, porywała ludzi, wymazywała im ich osobowość i tworzyła z nich lalki. Dlatego tytuł serialu jest Dollhouse i ogólnie pomysł opiera się na tym, że ta agencja faktycznie istnieje i główna bohaterka faktycznie ma wymazaną pamięć. Ale po jakimś czasie okazuje się, że ma jakieś tam przebłyski osobowości, zaczyna się uczyć, zaczyna zapamiętywać te wszystkie osobowości, które jej są wygrywane, więc nagle się okazuje, że jest super zwinna, super sprawna i ma wiedzę i pamięć z każdej tej swojej osobowości, którą jej wygraje, ponieważ te osobowości wygrywają wtedy, kiedy ktoś chce ją wynająć, na przykład jako ekskluzywną prostytutkę, albo zabójcę, albo... Po prostu, jak ktoś chce porozmawiać ze swoją zmarłą żoną, to wtedy wynajmują właśnie taką lalkę i wygrywają osobowość zmarłej żony tej lalce. No i główna bohaterka po jakimś czasie zaczyna rozumieć, że to, co się tam dzieje, jest złe, więc postanawia zniszczyć tą organizację. Tylko jest taka trochę nieporadna, ponieważ jeszcze nie wszystko dokładnie umie i czuje. tak? Bo jestem lalką, więc zanim się wszystkiego nauczy, to trochę jeszcze minie. Na szczęście do pomocy ma takiego agenta, który jako jedyny wierzy, że taka agencja naprawdę istnieje i CIA jej mówi mu stary, weź przestań, w ogóle nie ruszaj tej sprawy, bo to jest jakaś głupota. W ogóle czym ty się zajmujesz? A on tymczasem porzuca swoją karierę i tak naprawdę zaczyna śledzić Dollhouse i to jest całe jego życie. Czemu serial został usunięty z anteny, tak naprawdę nie wiem. Po prostu to jest jakieś fatum Josa Widona, że jego dobre seriale są kasowane po jakimś czasie. Został nakręcony pierwszy sezon, nakręcony został też drugi sezon, ale w połowie drugiego sezonu wiadomo już było, że serial nie będzie dalej imitowany, dlatego Joss Whedon... Postanowił, że on dokończy fabułę. Nie będzie ucinać serialów w połowie fabuły, tylko on dokończy tam fabułę. Dlatego w drugiej połowie drugiego sezonu fabuła nagle bardzo szybko skacze do przodu, przyspiesza i Joss na siłę próbuje zamknąć wszystkie wątki. No i niby te wszystkie wątki zamyka, ale no wszyscy fani mieli takie naprawdę duże poczucie niedosytu po obejrzeniu tej końcówki. Widon zresztą podobnie miał przy swoim wcześniejszym serialu Firefly, który też nawet nie doczekał się jednego pełnego sezonu, ponieważ w połowie pierwszego sezonu już mu powiedzieli, że, sezon, że serial zostaje zamknięty, więc Widon po prostu nakręcił tam parę dodatkowych odcinków i chyba doszedł do odcinków 14 i serial został skasowany z ramówki. I tutaj też fani serialu, ponieważ był to naprawdę bardzo, bardzo dobry, chyba jeden z najlepszych seriali science fiction, jakie widziałem. Bardzo dobry serial. I dlatego też fani zaczęli pisać petycje do stacji, żeby serial powrócił i idą dostał zezwolenie na nakręcenie pełnometrażowej, kinowej wersji serialu, która kończyła i zamykała wszystkie wątki. Tak naprawdę wszystkie wątki nie do końca są zamknięte i wiele rzeczy, które miało się pojawić w serialu w tym dwugodzinnym filmie się nie pojawiają, ponieważ czasu by zabrakło, ale był to miły gest. Zresztą nie tylko Widon, ale także sama Eliza Duszku ma jakiś serialowy fatum, ponieważ jej wcześniejszy serial przed Dollhouse'em, czyli True Calling, po polsku to jest prawdziwe powołanie i cały czas można to obejrzeć na sci-fi channel po polsku, oficjalnie. Póki jeszcze leci, polecam zajrzeć czasem do ramówki Sci-Fi Channel. I właśnie serial Prawdziwe Powołanie. Dokładnie tak samo jak Dollhouse. Niecałe dwa sezony i zostaje ściągnięty z ramówki, a był emitowany na Fox, chyba na Fox Live albo na Fox. W każdym razie to też jest bardzo dziwne, ponieważ twórcą tego serialu był Człowiek od takich hitów młodzieżowych jak Jezioro Marzeń czy Rozwór w kręgu tajemnic. Seriale, które naprawdę długo się trzymały i są już serialami i tytułami kultowymi. Więc ściągnięcie dla mnie True Calling z ramówki naprawdę było dziwnym wyborem. A sam serial miał naprawdę ciekawy pomysł, ponieważ opowiadał o głównej bohaterce imieniem True, która... Postanawia zapisać się do pracy w Miejskiej Kostnicy, która to praca miałaby jej pomóc w dostaniu się na studia medyczne, co też robi i w momencie, kiedy pierwszy trup zostaje przywieziony do Kostnicy, okazuje się, że tru ma bardzo dziwną moc, ponieważ ten trup ożywa na moment i mówi ratuj mnie i w tym momencie łapie tru za rękę, ona się cofa o jeden dzień wstecz budzi się w swoim własnym uszku i ma szansę uratować tego trupa z dnia następnego przed śmiercią. Czyli musi odnaleźć tą osobę, dowiedzieć się w jaki sposób zginęła i odmienić jej przeznaczenie. Więc formułą jest to serial z początku bardzo podobny do takiego znanego serialu Zdarzyło się jutro, gdzie, jeśli pamiętacie, głównemu bohaterowi kot przynosił jutrzejszą gazetę i on musiał zapobiec temu, co wydarzy się jutro. Tylko tutaj fabuła w serialu True Calling jest trochę bardziej skomplikowana i ona się w pewnym momencie e, zmienia z formuły takiej, że jeden odcinek to jest jedna ratowana dusza. Tak? Scenarzyści trochę poszli w stronę bardziej trzymania się głównego wątku, i starają odpowiedzieć się na pytania, skąd Tru ma tą moc i czemu ratuje tych ludzi, więc naprawdę nie jest to takie, że od tak sobie dziewczyna po prostu cofa się w czasie, tam wszystko jest wytłumaczone w jakiś tam sposób. I to, co jest ciekawe, jest też główny zły, który to główny zły próbuje przeszkodzić Tru przez cały sezon, ponieważ Tru zmienia przeznaczenie tych osób i on dochodzi do wniosku, że przeznaczenia zmieniać się nie można i on też się cofa razem z nią? Czy jest takie ying i yang? On jest tą złą stroną? Chociaż nie wiadomo, czy jest do końca tą złą stroną. Są właśnie takie zadawane różne podchwytliwe pytania wizowi I w momencie, kiedy intryga się zaostrza, już naprawdę zaczyna się robić bardzo ciekawie, ponieważ naprawdę dużo twistów fabularnych się pojawia i emitowany jest nagle odcinek świąteczny, w którym to odcinku świątecznym przez cały odcinek jest Totalna sielanka, ona się godzi z rodzicami, z rodzicami, z przyjaciółmi, są święta, dają sobie prezenty. I nagle w ostatniej minucie odcinka jest taki mega twist fabularny. Moim zdaniem jeden z najlepszych twistów fabularnych ever. Kiedy już naprawdę zaczyna się coś dziać i w tym momencie serial się urywa. Fox powiedział, ej, no ludzie. Odcinek świąteczny w środku sezonu, który się nie pokrywa ze świętami Bożego Narodzenia. Bo w ogóle jak można wyemitować coś takiego? Panie, tak się nie robi i po prostu ściągnęli ten serial z ramówki z tego byle błahowego powodu, moim zdaniem, głupiego. I nie wiadomo jak to się kończy. Podobną sytuację niedawno zaliczył serial Flash Forward, czyli Przebył z gdzie wyemitowano jeden sezon. I po prostu urwano na samym końcu tego sezonu całą fabułę, nie wiadomo jak to dalej się toczy, nie wiadomo nic co dalej będzie. Po prostu jeden sezon, same rozpoczęcie wszystkich wątków, każdy odcinek to po prostu dziesiątki pytań, dochodzą do ostatniego odcinka sezonu, serial urywają, nie wiadomo co jest dalej. A szkoda, bo to też naprawdę bardzo ciekawy serial i miał potencjał, miał naprawdę potencjał. Podobną sytuację też będzie miała teraz Kaplika, która zostaje anulowana po pierwszym sezonie i nie wiadomo, co dalej będzie z Kapliką. Nie wiadomo, czy bo chyba teraz ma jakąś przerwę mit sezonową i chyba dokręcą parę odcinków, zakończą sezon, ale też nie wiem, czy zakończą wszystkie wątki, czy po prostu zostawią tak, jak jest. Więc jeśli macie jakiś ulubiony serial, to bardzo prawdopodobne, że nigdy nie dowiecie, jak on się kończy, ponieważ cały czas napływa scenarzystów, cały czas napływa dużo fajnych pomysłów seriali i Fox po prostu, żeby zaciekawić widza cały czas, będzie zmieniać tą ramówkę. Nie tylko Fox, zresztą każda stacja tak robi, ale Fox chyba najczęściej tak robi muszę przyznać, że oni po prostu co jakiś czas wymieniają tą ramówkę, więc jeśli na przykład oglądacie Chirurgów i uwielbiacie ten serial, albo oglądacie Dextera i naprawdę uwielbiacie ten serial, to musicie liczyć się z tym, że każdy następny sezon może być tym ostatnim. Że nie będą ciągnąć Dextera przez 15 sezonów, bo w końcu i widz się znudzi tymi postaciami i same te postacie, ci bohaterowie, aktorzy się znudzą tymi postaciami, dostaną propozycje grania w innych serialach, pojawią się scenarzyści z nowymi pomysłami, więc na przykład... Póki co przedłużają te kontrakty, ale może się zdarzyć tak, że Fox powie nie, nie będziemy dalej tego puszczać, bo tutaj wszedł nowy, świeży scenarzysta i ma świetny pomysł, więc kręcimy na razie ten serial. Dextera anulujemy, bo to już leci pięć sezonów, to już wystarczy. Ach, tam parę milionów, tam strat, spoko. To możemy sobie pozwolić na anulowanie tych umów. Przecież na tym nowym serialu zbijemy majątek. I też nie wiadomo, czy ten nowy serial będzie leciał dłużej niż jeden sezon. Wszystko się może wydarzyć, niestety. Tak to już wygląda. No więc to chyba tyle w kwestii anulowanych seriali. Jeśli mieliście jakiś serial, który został anulowany i chcielibyście się tym podzielić, a ja go nie wymieniłem, więc zapraszam. A za tydzień zapraszam na wysłuchanie odcinka przedświątecznego, który będzie o całkiem przyjemnym temacie, ponieważ będzie o prezentach głównie o książkach o tematyce fantastycznej, które będzie można sobie kupić na prezent. Czyli analiza tego, co przed świętami pojawiło się w Empiku. Trzymajcie się!